Pan z Wami. Słowa Swatego Ewangelia podle Lukasza. Gdyż jednochodne Jezus uczył, siedzieli kolem farizowe a ucitele zakona, którzy przyszli ze możnych mist w Galilei i w Józku, a z Jeruzalema. Moc Panie w nim posobila, aby uzdrawował. Tu přinášeli muži na lechatku člověka, který byl ochrnuły, a pokoušeli se ho vnest dovnitř a položit před něj. gdyż ho pro zastup lidi neměli kudy pronést. vystoupili na strzechu a otvorem bez tropiecho i z lechatkem spustili do před samého Ježíša. když viděli jejich víru, řekl człowiecze, Odpouštějí se ti hřichy. Učitele zakona a farizové začali uvažovat, co je to za člověka, dopouští se rouchání. Hříchy přece může odpouštět jenom sam Bůh. Ježíš však poznal jejich myšlenky a řekl jim, o čem to v srdci uvažujete? Co je snadnější? říci, odpouštějí se ti hřichy, na Bożyci, wstań a chodź. abyście wszak wiedzieli, że syn człowieka ma moc odpouścieć na zemi grzychy. rzekł ohrnulemu, prawim ci, wstań, mi swe loże a idź domu." A on przed nimi hned wstal, wzal to, na czym leżel, szel domu, a welebił Boha. Wsechny pojal urzac, a welebił Boha byli plní bázně a říkali, dnes jsme viděli něco podivuhodného. Slyšeli jsme slovo Boží. Milovaní bratře a sestry, dnešní evangelijní přiběh má svoji barvivé ději, nevím, jak by nam bylo, kdyby se k nám nikdo nemohl dostat, a proboural by se k nám střechou, a navíc by jeszcze chciel, abychom mu pomogli. Ti muži z dnešního Ewangelia odložili stranou lidské ohledy. Aczkoliv tam bylo hodně lidi, naprosto im nezaleželo na tom, co si myslí o jejich jednání, které Mochli snadno poważować za przechnane, niewchodne, odlišne od tego, jak se chowali inni. Tito są pełni nadzieje a optymizmu, prześwietczeni, że Chrystus jest to jedyne, co przytel jej ich skutecznie potrzebuje. Jezus na to reaguje zcela przekwapiwie, a na czekanie, uczasna nad jej wirą, pochwali je kvůli ním a pro pokoru ochrnulého, který se nechal pomocí vykonal velký zázrak, odpustí nemocnému hřichy a uzdraví jeho ochrnutí. Přimněme si toho, že Ježíš vidí na první pohled diagnozu zavažnější než ochrnuté tělo. Když Ježíš viděl jejich víru, řekl synu, odpouštějí se ti hřichy. Prawie tym to sposobem zachranili wnitrznich człowieka z jego Ochrnulości, gdyż Mu odpuści grzychy a uzdrawili jego wiru. Swaty Ambrosz w komentarzi k to urywku wola, jak wielki je Pan, że pro zasluchy jedniech Odpuści druhym. Siedzieli tam wszak niektórzy z uczytelów Zakona, a we swem sercu uważowali, jak może ten człowiek tak mówić wżdyć Seroucha řichy přece může odpouštět jenom sam Bůh. iż od počátku sweho weřejného opusoubení musí Pan podstupovat kontrowersje z nabożeńską a světskou moci. Ježíš z Nazareta svým nesmírně odważnym twierdzeniem, klade na znalce pisma požadavek, aby dokázali překročit obraz Boha, který si drživé utworzyli. Tato moc, která byla až do posud, na Bohu, jest w synu człowieka darowana lidem. A wszak, gdyż wskrzeszony Chrystus dawa swym apostolom Ducha Świętego, udzielili im bożską moc odpuszczyć grzichy. Przyjmijcie Ducha Świętego. Komu grzechy odpustíte, tomu są odpuśczeni. Komu je neodpustíte, tomu odpuśczeni nie są. Zazrak je tedy potvrzením jeho moci usmíržovat člověka z Bohem, což také znamena, překonání zakona, který člověka odděluje od Boha. Pozornost se přenáší z materiálního zla, čímž si je nemoc na zlo mnohem chlubsí. Povahy na hřích, které drží člověka ochrnulého v něm samotném aby z trochich społecznych i nabożeńskich formach neschopnych kraczet, a postupować ku przodu podle bożych zamieru. Lide si wżdy przej przede wszystkim zdrowi, to je istie dobre przanie, ale na pierwszej misji trzeba dbać na zdrowi dusze. Wrzich w i wżdy znamena dysharmonii w całkowem stawu człowieka, naruszuje jednotu dusze i ciała wtedy owliwniuje i stał w cielesnych ozdrawi. A Jezus odpowie tak, że swój wyrok podeprze skutkiem, abyste wszak wiedzieli, że Syn Człowieka ma moc odpołóż na zemi grzichy, rzekł o prawim Ci wstań, mi swe lechatko i idź do domu. Bratrze, sestry, również po nas Sednes pożaduje, pożaduje abychom se nenechali podmieniować z swech nulosti swego dosawadnich sposobu myśleni Nebo omezenosti lidskich ustanowień. Co zachraniuje Nebo oswobozuje Nie są hierarchiczne struktury A nie ludzkie prostrzedki I si swobodnym człowiekiem Ne to, Że tito to dowoluje wlada Nebo niejaki nabożeński przedpis Ale proto, że takowym Cię stworzył Bóg Swoboda je darem Boży laski A ne institucionální dyrektywą. Svoboda je úzce spojena s pravdou. Jak to řekl Ježíš, pouze pravda vás osvobodí. A pravda není plodem představivosti jednotlivce. Bůh nám dal inteligenci, abychom poznali pravdu a vůli, abychom dosahli toho, co je mravně dobré, říkal jednou, jednou Jan Pavel II. Moralni pravda je objektivní a může im vnímat Wchodnie formowane świadomi. I to prawda, która oswobozuje, a która jako jedyna może poskitnąć mir w sercu. Prawda je najchlubszym pożadawkem ludzkiego ducha, ta to prawda jest sam Bóg, a On jest ten, który nam pełnie odhaluje taństwic człowieka a świata. Jak rzeka Ewangelium, sam dobrze wiedziel, co jest w człowieku, a taki. Wasz Otec wie, co potrzebujete, drzwiwe, neż oprosite. Kto wezmę tuto prawdę za swą, Tedy kto ma wiru, która dokaże udzielać otwory bez strzechach tysięcy najróżniejszych nesmysłnych dyrektyw polityckie, nebo nabożeńskie korektności, które bez skuteczności są zbawielosti, nebo lży, które nasz nasi ochrnulost, która dokaże spouście telechatka nasi omezaności. Na nichž ležíme stisnění ve svých srdcích, tam dovnitř, kde je plnost života, kde je Ježíš. Můžeme podobně jako onen ochrnuty člověk vstát a vydat se cestou. Cestou k byti, k pravdivosti. Pak budeme konečně opravdu zdraví na duši i těle. Pak se budeme moci vrátit do svého domova. To znamená byt skutečně sami sebou. Wszak, gdyż was Syn oswobodzi, budete skutecznie swobodni.